Harry uznał, że tylko jedno mu pozostało. Przepraszam, zwrócił się do pulchnej kobiety. Dzień dobry, kochanie, odpowiedziała pierwszy raz do Hogwartu. Ron też jest nowy, wskazała na najmłodszego ze swoich synów. Był to wysoki, przeraźliwie chudy chłopiec z wielkimi piegowatymi rękami i długim nosem. Tak, przyznał Harry, rzecz w tym rzecz w tym, że nie wiem, jak, jak dostać się na peron, powiedziała uprzejmie, a Harry skinął głową. Nie martw się, nie martw się, musisz tylko iść prosto na tę barierkę między peronami dziewięć i dziesięć. Nie zatrzymuj się i nie bój się, że na nią wpadniesz. To bardzo ważne. Jak ktoś jest trochę nerwowy, najlepiej pobiec prosto na barierkę. No, dalej, idź przed ronem. E, Rozumiem, bąknął Harry Ustawił wózek przed sobą i popatrzył na barierkę Wyglądała bardzo solidnie Zaczął ku niej iść Ludzie, którzy szli na peron dziewiąty lub dziesiąty potrącali go i popychali Harry przyspieszył Szedł prosto na barierkę. Był pewien, że wózek się o nią rozbije. Pochylił się nad nim i zaczął biec. Barierka była coraz bliżej. Wiedział, że już nie będzie w stanie się zatrzymać. Stracił kontrolę nad wózkiem. Jeszcze kawałeczek zamknął oczy, spodziewając się straszliwego wstrząsu i łoskotu. Nic takiego się nie wydarzyło. Biegł dalej. Otworzył oczy. Przy peronie stał czerwony parowóz. A za nim wagony pełne ludzi. Na tabliczce widniał napis Pociąg ekspresowy do Hogwartu, godzina jedenasta. Harry spojrzał za siebie i tam, gdzie była barierka, zobaczył łuk skutego żelaza z napisem peron numer dziewięć i trzy czwarte. A więc udało się... Kłęby dymu z parowozu przepływały nad głowami ludzi, a pomiędzy ich nogami kręciło się mnóstwo kotów różnej maści. Przez zgiełk podnieconych głosów i zgrzyt ciężkich kufrów przebijało się od czasu do czasu pochukiwanie słów. W kilku wagonach było już pełno uczniów. Niektórzy wychylali się przez okna, by porozmawiać ze swoimi rodzicami, inni walczyli o miejsca siedzące. Harry pchał swój wózek wzdłuż pociągu, rozglądając się za wolnym miejscem. Minął jakiegoś pyzatego chłopca, który mówił, babciu, znowu mi zginęła ropucha. Och, nej, westchnęła starsza kobieta. Niewielki tłumek otaczał jakiegoś chłopca z dredami. Li, nie bądź taki, daj popatrzeć. Chłopiec uniósł pokrywkę pudła, które trzymał w ramionach, a wszyscy wrzasnęli i odskoczyli, kiedy z pudła wystrzeliła długa, owłosiona noga. Chary przeciskał się przez tłum, aż w końcu znalazł pusty przedział przy końcu pociągu. Najpierw wstawił klatkę z Hedwigą, a potem zaczął ciągnąć swój kufer ku drzwiom przedziału. Próbował wtaszczyć go na stopień, ale ledwo mu się udało unieść jeden koniec. Kufer dwukrotnie spadł mu na stopę. — Pomóc ci? Był to jeden z owych rudzielców, za którymi przeszedł przez barierkę. — Oj, tak, proszę — wydyszał Harry. — Ej, Fred, chodź tu i pomóż. Przy pomocy bliźniaków kufer w końcu wylądował w kącie przedziału. — Dzięki — powiedział Harry, odgarniając z czoła spocone włosy. Co to jest? rzekł nagle jeden z bliźniaków, wskazując na czoło Harego. A niech to zawołał drugi. Czy ty jesteś? To on powiedział pierwszy. Jesteś nim, prawda? zapytał Harego. Kim? zapytał Harry. Harym Potterem powiedzieli chórem bliźniacy. Ach, nim powiedział Harry to znaczy tak to ja. Obaj chłopcy wybałuszyli na niego oczy, a Harry poczuł, że się czerwieni, a potem ku jego uldze przez otwarte drzwi usłyszeli głos. — Fred! George! Jesteście tam! Idziemy, mamo! — rzucili ostatnie spojrzenie na Harry'ego i wyskoczyli z wagonu. Harry usiadł przy oknie. Skąd mógł obserwować stojące na peronie rodzeństwo rudzielców i podsłuchać, o czym mówią? Ich matka właśnie wyjęła chusteczkę. Ron, masz coś na nosie. Najmłodszy próbował czmychnąć, ale matka złapała go i zaczęła mu pocierać nos chusteczką. Mamo, daj, daj spokój! Wyrwał się jej. Ajej, mały Ronuś znowu pobrudził sobie nosek, zakpił jeden z bliźniaków. Zamknij się, powiedział Ron. Gdzie jest Persi? Zapytała matka Właśnie idzie Pojawił się najstarszy z chłopców Zdążył się już przebrać w obfite szaty uczniów z Hogwartu i Harry dostrzegł na jego piersi srebrną naszywkę z literą P. Mamo, nie mogę dłużej zostać — powiedział. — Siedzę z przodu. Prefekci mają zarezerwowane dwa przedziały. — O, jesteś prefektem Persji, zdziwił się jeden z bliźniaków. — Dlaczego nam nie powiedziałeś? Nie mieliśmy pojęcia. — Daj spokój, przecież pamiętam, że coś o tym wspominał — powiedział drugi bliźniak. — Raz albo dwa, chwile temu, przez całe lato. — Och, zamknijcie się! — rzekł Persi prefekt. — A jak to się stało, że Persi ma nową szatę? — zapytał jeden z bliźniaków. — Bo jest prefektem! — odpowiedziała ich matka pieszczotliwym tonem. — No już dobrze, kochanie, żeby ci się powiodło w tym semestrze i wyślij mi sowę, jak już tam będziesz! — pocałowała go w policzku. A on odszedł. A teraz wy dwaj. W tym roku macie mi się zachowywać przyzwoicie, jak dostanę choćby jedną słowę z wiadomością, że wysadziliście w powietrze toaletę albo toaletę w powietrze. Nigdy nie wysadziliśmy żadnej toalety, ale to wspaniały pomysł. Dzięki, mamo. To nie jest śmieszne. — I opiekujcie się Ronem. — Nie martw się, malutki Ronuś, jest z nami całkowicie bezpieczny. — Zamknijcie się — powtórzył Ron. Był już prawie tak wysoki jak bliźniacy. Nos miał czerwony w miejscu, gdzie matka wycierała go chustką. — Ej, mamo, zgadnij, zgadnij, kogo właśnie spotkaliśmy w pociągu. Harry cofnął się szybko od okna, żeby nie zauważyli, że ich obserwuje. — Pamiętasz? — tego czarnowłosego chłopca, który stał koło nas na stacji? Wiesz, kto to jest? Kto? Harry Potter! Harry usłyszał głos dziewczynki. — Och, mamo, mogę wejść do pociągu i go zobaczyć? Mamo, proszę, już go widziałaś, Ginny, a ten chłopiec nie jest jakimś okazem w zoo. To naprawdę on, Fred. Skąd wiesz? Zapytałem go. Widziałem bliznę. Naprawdę ją ma. Jest jak błyskawica. Biedactwo, nic dziwnego, że przyszedł sam. Taki był grzeczny, kiedy mnie pytał, jak dostać się na peron. No dobra, ale czy myślisz, że on pamięta, jak wygląda sam, wiesz kto? Ich matka nagle spoważniała. Zabraniam ci go o to pytać, Fred. Żebyś mi się nie ośmielił, to wcale nie jest przyjemne przypominać sobie o takich rzeczach w pierwszym dniu szkoły. No już dobrze, mamu, nie denerwuj się. Rozległ się gwizdek. Szybko! zawołała matka i trzej chłopcy wsiedli do wagonu. Wychylili się przez okno, nadstawiając policzki do pocałowania, a dziewczynka zaczęła płakać. Nie płacz, Gini, wyślemy ci mnóstwo słów, przyślemy ci sedes z Hogwartu, George. Tylko żartuję, mamo. Pociąg ruszył. Harry patrzył na matkę chłopców machającą ręką na pożegnanie i na ich siostrę, na pół roześmianą, na pół zapłakaną, która biegła kawałek za pociągiem, a po chwili, kiedy przyspieszył, została w tyle i też wymachiwała rączką. Pociąg zakręcił i obie, matka i dziewczynka... Zniknęły Za oknami zaczęły się przesuwać domy Harry poczuł, że ogarnia go wielkie podniecenie Nie wiedział ku czemu zmierza, ale wierzył, że będzie to o wiele lepsze od tego, co zostawiał za sobą Drzwi przedziału rozsunęły się i wszedł najmłodszy z chłopców Ktoś tu siedzi? zapytał wskazując miejsce naprzeciw Harego. Wszędzie jest pełno Harry potrząsnął głową i chłopiec usiadł Zerknął na Harego, a potem szybko popatrzył w okno, udając, że mu się nie przyglądał. Na nosie wciąż miał coś czarnego. — Hej, Ron! — wrócili bliźniacy. — Słuchaj, idziemy do przodu. Lee Jordan ma olbrzymią tarantulę. — Dobra — mruknął Ron. — Harry, czy my się przedstawiliśmy? — zapytał drugi bliźniak. — Fred i George Wesleyowie. A to jest Ron, nasz brat. No, to do zobaczenia. — Na razie odpowiedzieli Harry i Ron. Bliźniacy wyszli, zamykając za sobą drzwi.